Magazyn Lokalny Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Rusza nowy kierunek studiów na Akademii Sztuki Wojennej. Chodzi o ochronę ludności i obronę cywilną. Kierunek ma wykształcić przyszłych pracowników administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w kraju. Na uroczystej inauguracji był nasz reporter Bruno Mostowe. Studenci w ciągu trzech lat będą uczyć się kolejno w Akademii Policyjnej w Szczytnie, Akademii Pożarniczej i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Ma ich to przygotować do kompleksowego dbania o bezpieczeństwo w państwie. O tym, jak bardzo potrzebujemy takich specjalistów, mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. To jest konieczność przygotowania kadr do tego, żeby zbudować cały system bezpieczeństwa państwa i system odporności państwa. W wielu urzędach administracji samorządowej, ale także administracji rządowej, muszą się znajdować osoby, które są przygotowane do umiejętnego reagowania na różnego rodzaju zagrożenia. I te, które mogą nadejść, oby nigdy nie nadeszły, wojenne, ale także te, które odnoszą się do stanów klęski kryzysowej. Mieliśmy okazję w ostatnich latach zaobserwować tego rodzaju kryzysy, czy też żywioły związane z powodzią, pożarami. Musi być specjalistyczna kadra, która potrafi reagować nie w kategoriach działań poszczególnych służb, ale w kategoriach administracji. Jestem przekonany, że to współdziałanie trzech uczelni, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Pożarniczej i Akademii Policyjnej daje nam gwarancję, że ta wiedza będzie komplementarna, będzie obejmowała umiejętności, po pierwsze, zrozumienia zagrożeń, a po drugie, wykorzystując tą wiedzę, zbudowania systemu reagowania na zagrożenia. Gdzie znajdą się absolwenci tej opinii? Kierunku, gdzie pan minister widziałby ich za te 3-4 lata? Najpierw trzeba przejść ten okres trzyletni. W pierwszym roku trafiają studenci do Akademii Policyjnej, w drugim roku do Akademii Pożarniczej, a w trzecim roku do Akademii Sztuki Wojennej. Każda uczelnia ma swoją specyfikę, ma swoją specjalność i one wzajemnie mogą się pięknie uzupełnić. Absolwenci będą mogli na pewno znaleźć zatrudnienie w administracji samorządowej, mamy przecież ponad 2,5 tysiąca gmin. W gminach pokazują to również sytuacje dotyczące chociażby powodzi. Nie zawsze znajdowały się osoby, które wiedziały co należy zrobić. My musimy wiedzieć. My musimy wiedzieć jak reagować, jak uruchamiać siły i środki, w jakim czasie, jak się przygotowywać do tego, żeby samo działanie przynosiło jak największy efekt i jak można eliminować te straty, które pewnie przy takiej klęsce żywiołowej mogą się pojawić. I to będą wiedzieć absolwenci naszych studiów. Kierunek cieszy się ogromnym zainteresowaniem, mimo, że inauguracja odbywa się w środku roku akademickiego. O tym, co przyciąga studentów do programu, powiedziała mi Milena Koroś, studentka pierwszego roku. Chcemy się przygotować do obrony naszych bliskich, gdyż to głównie nami tutaj prowadzi bezpieczeństwo naszych bliskich, ale ogólnie dobro dla naszego narodu, patriotyzm, który nami prowadzi i to, że chcemy po prostu rozwijać się dla, dla naszego kraju i być po prostu lepszymi ludźmi i wiemy, że te trzy uczelnie dają nam taką możliwość, niesamowite perspektywy na to. Połączenie trzech uczelni to raczej będzie wyzwaniem czy raczej okazją? No myślę, że jest to niesamowita okazja, jednak ucząc się w jednej uczelni mamy ograniczony zakres możliwości, zakres wykładowców, nauczycieli, a jednak łącząc tutaj trzy uczelnie jest to niesamowita możliwość też porozmawiania z wykładowcami, z mądrymi ludźmi. Która z tych uczelni jesteś najbardziej ciekawa, która najbardziej cię interesuje? Myślę, że właśnie Akademia Sztuki Wojennej trzeci rok. I jakie są plany dalej? Myślę, że to jeszcze zobaczymy jakieś plany mam, aczkolwiek o planach się nie mówi, one wolą ciszę, tak więc zachowam to dla siebie, jednak myślę, że też przez tyle lat te perspektywy mogą się zmienić, ale jestem dobrej myśli. Na każdej z uczelni studenci spędzą po dwa semestry. Młodszy inspektor dr Agnieszka Choromańska, prorektor do spraw rozwoju Akademii Policji w Szczytnie opowiadała mi, co czeka ich w poszczególnych latach. Myślę, że ten rok będzie rokiem niezwykłych doznań. Chcemy po roku pierwszym roku studiów eksperta, który będzie posiadał nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i bardzo szeroko wiedzę praktyczną, umiejętności, kompetencje w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. A więc tym tworem po pierwszym roku studiów będzie człowiek wyposażony w niezwykle bardzo pożądaną wiedzę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa. Mogę Państwu zaproponować przykłady przedmiotów, które będą realizowane w ramach tego pierwszego roku. Będą to prawa człowieka, będzie to ochrona obiektów, mienia. Będzie to szerokie spektrum zagadnień prawnych, jak chociażby reakcja na przestępstwo, na wykroczenie, więc myślę, że zasób tego oprzyrządowania prawnego naprawdę niezwykle bogaty. Czy rozdzielenie tego kierunku studiów na trzy uczelnie to bardziej wyzwanie, czy bardziej okazja? W końcu zamiast dwóch czy trzech lat szkolenia konkretnego studenta będzie Państwo mieli tylko rok, żeby wpoić mu swoją część wiedzy. Tak, przy czym ideą studiów jest stworzenie swoistej triady, o której niejednokrotnie już w trakcie promocji tegoż kierunku wspominaliśmy, albowiem pierwszy rok studiów to studia ukierunkowane na rozwiązania w zakresie warunków pokoju. Drugi rok to z kolei sytuacje kryzysowe, a tym samym Akademia Pożarnicza. Wreszcie trzeci to umiejętność radzenia sobie w sytuacji wojny, więc myślę, że te trzy uczelnie dają taki efekt komplementarnej wiedzy i jak sądzę student będzie przygotowany do radzenia sobie w każdej z tych okoliczności. Jesteśmy w trakcie roku akademickiego, stąd też i zasoby są znacznie mniejsze, a mimo to rzeczywiście kandydaci Garnali się bez wiku. Absolwenci kierunku będą później pracować w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w kraju. Muzeum plakatu wróciło po remoncie. Remont zabytkowego budynku, w którym mieści się muzeum, był niezbędny, by poprawić warunki, w jakich wystawiane są dzieła sztuki. Muzeum nowe otwarcie zainaugurowało największą wystawą plakatu polskiego w kraju. Ta już od 14 marca jest dostępna dla zwiedzających. Najnowszą wystawę oglądał już nasz reporter Mateusz Gołębiewski, którego po muzeum oprowadzał m.in. Michał Warda, kurator Muzeum Plakatów w Wilanowie. Proszę, stoimy przed plakatem Jana Sawki. Do w festiwalu Jazz na z roku 1973. Mam wobec niego wielki sentyment. Jest to znakomity przykład. Właściwie psychodeli w projektowaniu graficznym, coś niespodziewanego jak na kulturę wizualną PRL-u, ale Jan Sawka rzeczywiście był e, niezwykle oryginalnym, odważnym projektantem. Zresztą e, kontynuował swoją e, karierę artystyczną w Stanach Zjednoczonych. Był odpowiedzialny za scenografię rockowej grupy Grateful Dead, także zaznaczył swoją obecność również w popkulturze masowej, światowej. Widać, że pana ten plakat pasjonuje, to jest niebywałe, ale czy ma pan jakieś swoje tutaj na tej wystawie ulubione, albo na takie, które pan czeka? Bo jak wiemy, ta wystawa będzie stale zmienna. Mogę dyplomatycznie odpowiedzieć, że wszystkie plakaty są moimi ulubionymi na tej wystawie, moimi zresztą i moich koleżanek i kolegów, współkuratorów wystawy. Plakat Polski Kolekcja, jak sama jak sam tytuł, sama nazwa wskazuje, jest to prezentacja historyczna, które opowiada o historii rozwoju polskiego plakatu od końca XIX wieku do czasów nam współczesnych. Staraliśmy się pokazać prace, plakaty, druki, które gościły na ulicach polskich miast przez ostatnie 130 lat, które ukazują ważne wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne które również same w sobie są niezwykle interesującym obiektem sztuki, reklamy, grafiki użytkowej. To jest, myślę, pierwszy tak duży przegląd, panorama grafiki projektowej, grafiki plakatowej w ostatnich latach to praca zespołu kuratorskiego. Muszę przypomnieć nazwiska moich koleżanek, kolegów, to przede wszystkim Izabela Iwanicka-Dzierżawska, Aleksandra Oleksia, Bożena Pysiewicz i Mariusz Knorowski. Postanowiliśmy podzielić między siebie pewne okresy historyczne i w sposób, myślę, autorski, spróbować zaprezentować każdy z tych okresów, wydobyć z tej niesamowitej ilości prac te, z naszym zdaniem, najbardziej reprezentatywne, nowatorskie, znaczące, z bardzo wielu powodów. Plakat to nie tylko, jak wspominałem, geograficzne, to jest też dokument epoki, to jest symbol pewnych czasów już najczęściej minionych. Jak wspomniałem, jest to też doskonały przykład grafiki projektowej. Ta modernizacja to chyba pierwszy od bardzo wielu lat ta poważny projekt remontu przede wszystkim galerii ekspozycyjnej. To jest to, co niezwykle istotne, a czego nie widać.